Przed wybuchem II wojny światowej granica II Rzeczypospolitej liczyła 5529 km, najdłuższa była z Niemcami 1912 km, z Rosją 1412. Mieliśmy także granice z Czechosłowacją, Litwą, Rumunią, wolnym miastem Gdańskiem, Łotwą i na odcinku 140 km z morzem. Ale odrodzona 11 listopada 1918 roku Polska nie miała ani metra pewnej granicy, musiała ją wywalczyć i obronić, aby jej obraz zaistniał na mapie. Dziś w audycji o obronie granic niepodległej od wojny olwów do pokoju ryskiego. Granica z Niemcami dotyczyła sporu o Wielkopolskę, zakończonego zwycięskim dla nas powstaniem, a następnie zapisem na naszą rzecz w Traktacie Wersalskim z czerwca 1919 roku. Traktat za sprawą wielu polskich zabiegów dyplomatycznych rozstrzygał także naszą granicę na północy, tworząc wolne miasto Gdańsk pod kontrolą Ligi Narodów. Postanawiał o organizacji plebiscytów, które miały określić los Śląska, Mazur, Warmii i Powiśla. Najbliższe miesiące, które przyniosły i sukcesy i porażki pokazały, że i tu nie obyło się bez walki, tak jak i z południowym sąsiadem Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński w 1919 roku, ostatecznie podzielone na rzecz obu krajów przez Radę Ambasadorów. Największą niewiadomą była granica wschodnia. Ustalenia konferencji wersalskiej jej nie dotyczyły. Skomplikowana była sytuacja na Ukrainie. Powstała bolszewicka Ukraińska Republika Rad. Z kolei Ukraińska Republika Ludowa zjednoczyła się z Zachodnioukraińską Republiką Ludową, toczącą od listopada 1918 roku wojnę z Polską, rozpoczętą zajęciem Lwowa. Kilkumiesięczne walki o Lwów i inne miasta zakończył rozejm 1 września 1919 roku, podpisany przez Józefa Piłsudskiego i Semena Petlure. W następnym roku ustalono granice na rzece Zbrucz i zdecydowano o współdziałaniu wojskowym przeciw objętej wojną domową Rosji bolszewickiej. Spektakularnym przykładem działania były walki Polaków i Ukraińców z bolszewikami o Kijów. Sprawa bolszewików i ich rewolucji, która miała rozszerzyć się na całą Europę, napotykała na swojej drodze Polskę. Bolszewicka dyrektywa nr 1896 głosiła, że po trupie Polski wiedzie droga do wszechświatowego pożaru. Wojna polsko-bolszewicka przyniosła wielomiesięczny, heroiczny wysiłek nowego państwa polskiego. Zakończył się zwycięzny. Polski nad Rosją bolszewicką w spektakularnych bitwach 1920 roku, sierpniowej warszawskiej i wrześniowej niemeńskiej, a ostatecznie podpisaniem Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 roku. Traktat ustalił granicę wschodnią na linii drugiego rozbioru Polski. Czy traktat był sukcesem, czy porażką polskiej dyplomacji? Polska wygrała na polu bitwy, ale czy w rokowaniach?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 Witam serdecznie. Panie profesorze, o ile u progu niepodległej granice zachodnia, południowa, północna stawały się w miarę oczywiste, jak określiłby pan profesor, to co miało miejsce na wschodzie i w jakiej sytuacji znalazło się nowe państwo polskie porzucone w tej sprawie przez państwa zwycięskie, przez państwa Entente. Sytuację określało zmęczenie, zmęczenie pierwszą wojną, która była niewyobrażalnym szokiem dla społeczeństw całej Europy. Okres no, z jednej strony euforii, wojna się skończyła, wygraliśmy ale ta euforia była połączona z przekonaniem, nasi chłopcy muszą wrócić natychmiast do domu, trzeba zmniejszać obciążenie budżetu, tymi gigantycznymi wydatkami związanymi z wojną, a przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby nasi chłopcy musieli już gdziekolwiek więcej ginąć. Stany Zjednoczone z kolei, które odegrały rolę rozstrzygającą o wyniku I Wojny Światowej, gdy idzie o Zachodni Front, ostatecznie, jak wiemy, także wycofały się na pozycje izolacjonistyczne, Prezydent Wilson, który był zaangażowany w sprawy europejskie według swojej szczególnej koncepcji, nie uzyskał mandatu na to, ażeby dalej uczestniczyć aktywnie w polityce europejskiej. Senat nie ratyfikował traktatu wersalskiego i Ameryka od końca 19. roku wypada z gry europejskiej. Mówię o tym dlatego, że wynika stąd bezradność mocarstw zachodnich, gdy idzie o wschodnią Europę. Zachodnia część Niemiec była okupowana przez wojska francuskie, belgijskie. Wpływ na postępowanie Niemiec był utrzymany. Ale co zrobić z Rosją? Na to w gruncie rzeczy państwa zachodnie wpływu decydującego nie miały. Miały natomiast oczywiście siłę wynikającą z pozycji zwycięzców w pierwszej wojnie. Pozostały w grze politycznej o przyszłość Europy. Te nowe państwa, które się tutaj tworzyły, a więc tak jak Czechosłowacja, czy Litwa, Łotwa, Estonia i oczywiście także Polska, która nie czuła się w żaden sposób państwem nowym, bo przecież odradzała swój byt państwowy po przerwie no nieco ponad stuletniej, ale także musiała oglądać się na możliwości porozumienia z mocarstwami zachodnimi, bo bez nich przecież bez pieniędzy, bez kredytów zaciąganych we Francji zwłaszcza, czy nadziei na pożyczki w Anglii, nie można było budować armii wysiłku zbrojnego, bez którego nie dało się tych granic określić wobec tego, co działo się za wschodnią granicą. Wojna domowa w Rosji, pojawienie się bolszewizmu jako zupełnie nowego wyzwania dla porządku europejskiego. I tu Zachód nie wypracował wspólnej polityki. Brak tej wspólnej polityki owocował tym większą bezsilnością. Paryż pierwotnie chciał wspierać białą Rosję, ale nie miał na to siły, determinacji ani pieniędzy. Wielka Brytania, która miała jeszcze resztki sił, miała resztki pieniędzy także, była rządzona przez rząd pod kierunkiem bardzo energicznego polityka liberalnego, Davida Lloyd George'a, który był zdania, że Wielka Brytania nie powinna w żaden sposób ingerować w Rosji. Jak powiedział, wojny domowe to jest sport dla widzów tylko, a więc Wielka Brytania może to tylko obserwować. No i w ten sposób obalił wysiłki swojego ministra wojny, Winstona Churchilla, który rzeczywiście chciał w tym momencie, kiedy było to jeszcze możliwe, zdusić bolszewizm. Natomiast wychodził z założenia Lloyd George jako najsilniejsza figura na mapie politycznej Europy w latach 1921, 21 że najważniejsze jest przywrócenie jak najszybszego porozumienia mocarstw i że nie można całkowicie sobie zrazić Niemiec, pokonanych to prawda, ale przecież bez Niemiec nie będzie porządku w Europie, bez współpracy Niemiec i nie można sobie także zrazić Rosji. Ta wyobraźnia imperialna brytyjskiego polityka, że liczy się tylko porozumienie wielkich mocarstw, nie liczą się interesy jakiejś tam Polski, tym bardziej Ukrainy, Litwy, Łotwy czy Estonii. Liczy się tylko, żeby Rosja była zadowolona i Niemcy były zadowolone, albo bodaj najmniej niezadowolone. No i to dyktowało takie, a nie inne podejście do sprawy walki Polski o granice projektu federacyjnego, który był najambitniejszą wersją tych zamiarów Polski Piłsudskiego w każdym razie. To wszystko było traktowane przez Lloyd George'a jako niebezpieczny, awanturniczy imperializm, który przeszkadza zgodzie Londynu z Moskwą, Berlinem i dlatego w sprawie granic Wielka Brytania będzie, Wielka Brytania, Lloyd George'a robiła wszystko, żeby Polskę pomniejszyć. Lloyd George powtarzał, im Polska będzie mniejsza, słabsza, tym trwalszy będzie pokój, bo jeśli Polska powstanie za duża, no to oczywiście Niemcy i Rosja pewnego pięknego dnia, kiedy już się wzmocnią rzucą się do wojny, żeby zmienić te granice. Francuzi mieli inny pomysł w tej sprawie, liczyli na to, że uda się rzucić Niemcy na kolana, by już nie mogły Niemcy z tych kolan powstać. I tu właśnie była z kolei bardzo duża różnica między Francją a Wielką Brytanią, która za bezpiecznego kanału La Manche obserwowała tę sytuację na kontynencie i uważała, że nie, że Niemcy trzeba raczej umocnić, odbudować, znów wrócić do równowagi na kontynencie. Zanim rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka, już w listopadzie sytuacja na wschodzie dla Polski była trudna ze względu na skomplikowane wydarzenia na Ukrainie i zajęcie w listopadzie Lwowa. Tam istniała bolszewicka Ukraińska Republika Rad, Ukraińska Republika Ludowa zjednoczyła się z Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową. Bardzo trudno szybko zorientować się w tej sytuacji, która tam była. Były, można tak powiedzieć, trzy Ukrainy na progu 19 roku. Ukraina komunistyczna, którą od Charkowa poczynając, instalowali bolszewicy, po prostu przez inwazję Armii Czerwonej na Ukrainę, wprowadzali tam władzę sowiecką, na czele z Chrystianem Rakowskim, komunistą z Bułgarii. Ta Ukraina chyba była w pewnym sensie najważniejsza, ale nie dość silna, żeby wygrać tę rywalizację. Była Ukraińska Republika Ludowa centrum w Kijowie, oparta głównie o socjaldemokratyczne i chłopskie partie ukraińskie, wcześniej autonomiczne, teraz niepodległościowe, tworzący władzę tej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dyrektoriat miał najbardziej dwie charyzmatyczne postaci w osobach Wynny Czenki i Symona Petlury, dowódcy wojskowego sił tej kijowskiej URL. Dla URL największym zagrożeniem byli oczywiście bolszewicy, stąd pewnego rodzaju szansa na porozumienie URL-u z Polską. Ta szansa, jak wiadomo, zmaterializuje się w postaci umowy podpisanej ostatecznie 21 kwietnia 20 roku między Petlurą, już zepchniętym całkowicie przez bolszewików na zachód w objęcia Polski, a rządem polskim, rządem podporządkowanym Piłsudskiemu. Była jednak trzecia jeszcze Ukraina, która organizowała się w Galicji Wschodniej przy pomocy Austrii, tym Habsburskim imperium, które chętnie rozgrywało konflikt ukraińsko-polski, żeby zapewnić sobie skuteczne rządy nad Galicją i poparło w ostatnich swoich dniach tajne przygotowania Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, bo tak się ten twór po ogłoszeniu nazywał, który za głównego wroga uważał Polskę, a za główny obiekt walki, panowanie nad całą Galicją Wschodnią, z terenami jeszcze w dodatku takimi, które Niemcy obiecały razem z Austro-Węgrami a więc z kawałkiem Podlasia, Chełmszczyzną, to wszystko co dawał Ukrainie pokój brzeski z lutego 1918 roku, podyktowany przez Niemcy i Austro-Węgry. Ta właśnie sytuacja, która zaowocowała wybuchem akcji zbrojnej Ukraińców, którzy zajęli Lwów 1 listopada i samorzutnym oporem miejscowej ludności polskiej dzieci także od 1 listopada poczynając, skutkowała tragiczną, bratobójczą, można tak powiedzieć, walką polsko-ukraińską o Galicję Wschodnią. Był jeden moment, kiedy wydawało się, że ta walka może być przerwana, kiedy roztropna propozycja francuskiego negocjatora, generała Josefa Barthelemy, 28 lutego 1919 roku, proponował przerwać działania wojenne, to już był moment, kiedy Polacy odzyskali Lwów, Wojsko Polskie brało już udział w tej wojnie, nie tylko samorządne formacje ochotnicze Polaków z tych terenów. Generał Bartelemi proponował rozgraniczenie, które zostawiałoby część Galicji w rękach Polaków, Galicji Wschodniej, z Lwowem i Zagłębiem Borysławskim, naftowym zagłębiem, ale część pozostawiał Ukraińcom ze Stanisławowem, dziś nazywanym Iwano-Frankiwskiem, Tarnopolem, niestety strona ukraińska nie wyobrażała sobie Ukrainy bez Lwowa, nikt w Polsce nie wyobrażał sobie także, nikt poza komunistami Polski bez Lwowa, ten konflikt niestety owocował tragicznymi zmaganiami, które Polska wygrała w czerwcu 19 roku, wojna o Galicję Wschodnią, Zachodnio Ukraińska Republika Ludowa przestała istnieć, no a od wschodu nasuwali się bolszewicy na Ukrainę, spychając, jak już powiedziałem, Simona Symona Petlure w objęcia Polski i prowadząc do tego układu, który mógł odnowić nadzieję na dobre stosunki polsko-ukraińskie we wspólnej walce z śmiertelnie groźnym dla całej Europy Wschodniej, a może po prostu w ogóle dla całej Europy imperializmem rosyjskim w wersji komunistycznej sowieckiej. Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się już 14 lutego 1919 roku w mostach na Ukrainie. Piłsudski nie zdecydował się na wsparcie białych, jego zdaniem nieważne kto wygra w Rosji czerwoni czy biali i tak państwo będzie zagrażało Polsce. Niemniej jednak ten rok 19 gdzieś w naszej pamięci umyka. Myślimy o roku 1920, jak, jak budowało się to wojenne napięcie roku 19. W końcu Piłsudski w roku 1920 zawarł z Petlurą umowę w sprawie wspólnej walki z bolszewikami, ale ten rok 1919 nie przynosił jakichś przełomowych działań ze strony Piłsudskiego. Rok 1919, o przypomnienie którego bardzo słusznie pani redaktor się upomina, zaczął się w roku 18. można by tak to powiedzieć, kiedy Niemcy przegrały wojnę na froncie zachodnim i zaczną się wycofywać z frontu wschodniego, gdzie zabrnęły tak daleko na granicę wschodnie dawnej I Rzeczpospolitej, Bolszewicy czekali na ten moment i już w końcu października 18 roku organizowali siłę uderzeniową Armię Zachodnią, później przyjmiona nazwę Frontu Zachodniego Armii Czerwonej, która miała poszerzać sferę panowania bolszewizmu w Europie środkowej i ta siła ruszyła już w listopadzie 18 roku. W taborach posuwały się błyskawicznie organizowane rządy komunistyczne dla zajmowanych nowych republik sowieckich. Rządy te nazywano rewkomami, czyli komitetami wojskowo-rewolucyjnymi. Powstał taki REWKOM dla Ukrainy, powstał oczywiście REWKOM dla Litwy i Białorusi razem. I 1 stycznia 19 roku Armia Czerwona stanęła na przedpolach Wilna, zajmując ostatecznie to miasto 5 dni później, a Wilna broniła samoobrona polska. Tam nie było jeszcze regularnych formacji Wojska Polskiego, ale samoobrona, Kierowana przez generała Wejdkę w tym sensie już 1 stycznia 19 roku może być uznany jako początek wojny sowiecko-polskiej. Otóż już 8 stycznia ogłoszono pierwszy skład rządu komunistycznego dla Polski. To nie dopiero ten znany w podręcznikach, nawet szkolnych, pojawiający się tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Białego Stoku z lipca 20 roku. Zasłoniła Polskę szybko zorganizowana armia Wojsko Polskie Józefa Piłsudskiego. Ten moment, który przywołała pani redaktor, czyli 14 lutego, okolice mostów na dzisiejszej Białorusi blisko Berezy Kartuskiej. To jest moment, w którym Armia Czerwona zetknęła się bezpośrednio z Wojskiem Polskim, a Wojsko Polskie zatrzymało te postępy. Wynikało to również z tego faktu, że bolszewicy musieli wtedy zmierzyć się z innym problemem w wojnie domowej. No i tu pojawia się wątek, który pani redaktor także poruszyła, powracający wątek, czy Piłsudski uratował władzę bolszewicką, prawda? No tak, nie pomagając białym. Otóż to. Nawet w okresie PRL-u przecież były solidne publikacje źródłowe w tym zakresie. 22 lipca w Białowieży, w 19 roku oczywiście, doszło do spotkania wysłanników Czerwonego Krzyża w sprawie wymiany jeńców między Polakami a stroną bolszewicką, ale nieformalnie było to także spotkanie poświęcone no rozpoznaniu warunków politycznych przerwania konfliktu. Po stronie sowieckiej występował Julian Marchlewski, polski komunista, po stronie polskiej hrabia Michał Kosakowski między innymi, ale bardziej poważne rozmowy nawiązały się na progu października 19 roku właśnie w Mikaszewiczach. Piłsudski traktował te rozmowy jednakże nie jako wstęp do jakiegoś trwałego pokoju z bolszewikami, bo zdawał sobie sprawę, że to jest nierealne. Wyjaśnił to stanowczo na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu ustawodawczego, tłumaczył, że stały pokój z Rosją jest możliwy tylko w dwóch wypadkach. Jeżeli będzie to Rosja Czerwona, jeżeli wyeliminuje się ostatecznie niebezpieczeństwo współpracy tej Rosji z Niemcami. To nie było realne w dziewiętnastym roku. Wciąż jeszcze była potężna partia komunistyczna, lewicowa formacja w Niemczech, na którą bolszewicy liczyli, że dotrą tam i dokonają przewrotu w skali całej Europy. Z kolei z Białą Rosją, podkreślał Piłsudski, możliwy byłby tylko taki układ, w którym rolę gwaranta korzystnych granic dla Polski odgrywałaby Wielka Brytania, a pozycja Wielkiej Brytanii była w stosunku do Polski jednoznacznie negatywna, zarówno zresztą Francja, jak i Wielka Brytania, gdyby wygrała Biała Rosja, podyktowałyby Polsce granice na Bugu, bez Wilna, i jak się okazało na konferencji w SPA, gdzie wyjątkowo perfidnie w 20 roku w lipcu premier David Lloyd George potraktował polskiego premiera Władysława Grabskiego. Poza plecami Polski premier David Lloyd George wysłał do komunistycznej Moskwy propozycję zabrania Polsce Galicji Wschodniej, której nigdy Rosja wcześniej nie posiadała, i przekazania jej bolszewikom. A więc, skoro tak, no to musimy po prostu poczekać, aż Rosja się wykrwawi w wojnie domowej. Taka była jego główna myśl no, można powiedzieć cyniczna, pragmatyczna, wszystko jedno, jak to nazwiemy ale ta myśl podyktowana była również praktycznymi okolicznościami. Wojsko polskie w październiku 19 roku liczyło mniej więcej pół miliona żołnierzy. W ogromnej większości byli to żołnierze, którzy dopiero co dostali karabin do ręki nie nadawali się od razu do wymaszerowania na front. I to nie było wojsko, z którym można było iść na Moskwę. I to Piłsudski także przedłożył za pośrednictwem Paderewskiego rządom zachodnim we wrześniu 19 roku, gdzie zapytał Paderewski państwa zachodnie, czy wyposażycie naszą armię do marszu na Moskwę. Jeśli tak, proszę bardzo, możemy pomóc Denikinowi. Jeżeli nie wyposażycie naszej armii i nie zaakceptujecie udziału Polski w tej akcji, która może obalić wtedy bolszewików, no to my na własną rękę tego nie zrobimy. I wtedy otrzymał Paderewski jednoznaczny sygnał ze strony Paryża i Londynu jednocześnie. Broń Boże, nie wchodźcie ze swoją armią na Moskwę, bo wtedy wzbudzicie, no można tak powiedzieć, patriotyczny odruch Rosjan, którzy poczują się znowu zagrożeni przez polską interwencję i poprą masowo bolszewików jako obrońców matuszki Rosji, jako obrońców Kremla, w pewnym sensie argument nie był pozbawiony racji, bo powtórzy się ta sytuacja w dwudziestym roku, kiedy Polacy zajmą Kijów. Wtedy też odwołanie do tych patriotycznych, czy raczej wielkoruskich, szowinistycznych przekonań, że Kijów to jest stare rosyjskie miasto, pobudzi no, dużą część dawnych białych oficerów do wstępowania ochotniczo w szeregi Armii Czerwonej. Wojsko Polskie będzie musiało wycofać się z Kijowa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Panie profesorze, w kwietniu 1919 roku Piłsudski jednak uznał, że należy właśnie przejąć tę inicjatywę na froncie wschodnim i jednak zaatakował Rosjan, zajął lidę nowogródek. Wilno. W Wilnie wydał tę odezwę do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, gwarantował samostanowienie. W końcu 1919 roku Front Wschodni należał do niego i budował dalej koalicję antybolszewicką, tymi porozumieniami z, z rządem Simona Petlury i budowaniem wspólnej armii na rzecz właśnie walki z bolszewikami, stąd 7 maja 1920 roku wojska generała Rydza-Śmigłego zdobyły Kijów. To co zmieniło się w 20 roku to przede wszystkim sytuacja wewnętrzna bolszewików i Piłsudski zorientował się, być może nieco za późno, że bolszewicy szybko odzyskują siły, po wygranej, także szybciej niż się spodziewał, wojnie domowej w Rosji, Piłsudski liczył na to, kiedy prowadził te rozmowy w Białowieży i Mikaszewiczach w 19 roku, że Biali stawią dłuższy opór bolszewikom, kiedy on, będzie, on, czyli Piłsudski, będzie mógł przygotowywać swoją armię no, do wystąpienia. Bolszewicy jednakże rozbili w puch Denikina w listopadzie 19 roku i zepchnięte resztki ostatniego przyczółka Białej Rosji na Krym nie stanowiły już rzecz jasna żadnego realnego zagrożenia. I w tej sytuacji to bolszewicy mogli pomyśleć znowu o powrocie do swojego planu marszu na Zachód. I o tym Piłsudski oczywiście nie wiedział, ale mniej więcej przeczuwał taką sytuację. 27 stycznia 20. Roku, kiedy jednocześnie oczywiście propaganda sowiecka i Komisariat Spraw Zagranicznych ogłaszał wielką ofensywę pokojową, wzywając robotników polskich do zbuntowania się przeciwko rządowi, który nie chce zawrzeć korzystnego pokoju z Rosją Sowiecką. Ta propagandowa ofensywa Moskwy przykrywała oczywiście realne przygotowania do wojny. 27 stycznia 20. roku opracowany został bardzo szczegółowy, rozbudowany na kilkudziesięciu stronach plan przez późniejszego marszałka sowieckiego Borysa Szaposznikowa przewidywał, że front zachodni uderzy głównymi siłami sowieckimi poprzez Białoruś na Warszawę, a oczywiście celem dalszym, którego Szaposznikow jako po prostu wojskowy nie mógł już określać, tylko to biuro polityczne było od tego, celem dalszym był rzecz jasna Berlin. To, co pani redaktor przywołała w postaci rozkazu Tuchaczewskiego już z 2 lipca 20 roku, przez trupa Białej Polski rozpalimy pożar rewolucji w Europie. No, i już 10 marca 20 roku przenosi się sztab główny tej szykowanej do uderzenia potężnej. Grupy Wojsk Armii Czerwonej Frontu Zachodniego przenosi się do Smoleńska. Dowódcą zostaje Michał Tuchaczewski. I zbierane są siły do tego uderzenia, które w maju miało ruszyć na Polskę. Piłsudski już oczywiście o przygotowaniach tych w kwietniu, w końcu marca wiedział dzięki radiowywiadowi, który znakomicie został opisany w monografiach ostatnich lat. Także nie miał wątpliwości, że trzeba zadać uderzenie wyprzedzające, które Odbierze inicjatywę stronie sowieckiej Piłsudski, jednocześnie chciał zrealizować przy tej okazji wielki plan polityczny, czyli odbudować niepodległą Ukrainę, odbudować przy pomocy Polski, ale oczywiście z udziałem ukraińskiego partnera, czyli Simona Petlury. I to jest geneza tak zwanej wyprawy kijowskiej, czyli walki o niepodległość Ukrainy prowadzonej przy pomocy Polski. Czy ten wstępny plan dawał stuprocentową gwarancję Piłsudskiemu, panie profesorze? No, przypomnijmy, że kiedy zaczyna się wojna, politycy tracą kontrolę nad wydarzeniami. Nawet jeżeli, tak jak się to złożyło w Polsce, jednocześnie najważniejszy polityk w państwie był zarazem naczelnym wodzem, możliwość przewidywania i mówienia o jakichkolwiek stuprocentowych gwarancjach jest już fikcją. Wydarzenia stają się trudne do przewidzenia. To, co odegrało najważniejszą rolę, to z jednej strony niedocenienie zmęczenia społeczeństwa ukraińskiego, które nie poszło masowo pod sztandary Petlury, kiedy Petlura stanął w Kijowie 7 maja 20 roku przy pomocy Wojska Polskiego, ale z własnymi także oddziałami. Z drugiej strony niedocenienie siły uderzenia, które szykowali Sowieci na froncie od Białorusi. Gdybyśmy chcieli zobaczyć plan Piłsudskiego, to mamy po temu wyjątkową okazję, bo Piłsudski niezwykle rzadko przelewał na papier swoje myśli, ale tak się złożyło, że rozmowę, jaką odbył z dowodzącym Wojskiem polskim na tym odcinku ukraińskim generałem Antoni Listowskim wspomniany generał Listowski zapisał od razu w swoim dzienniku i dzięki temu właśnie możemy usłyszeć niejako głos Piłsudskiego z 5 maja 20 roku kiedy już jest niejako u bram Kijowa posłuchajmy co Piłsudski wtedy mówił Listowskiemu jaki jest jego cel Postawiłem na kartę, gram ostatnią stawkę, żeby coś zrobić na przyszłość dla Polski, choć takim sposobem osłabić możliwość przyszłej potężnej Rosji. I jeżeli uda się dopomóc w stworzeniu Ukrainy, która będzie zaporą między nami i Rosją, na długie lata Rosja nie będzie nam groźną. Ale w tym sęk, czy ta Ukraina powstanie, czy ma dostatecznie sił i ludzi, żeby się stworzyć i zorganizować, bo przecież wiecznie tu siedzieć nie możemy. My, to znaczy Polacy, nie możemy siedzieć w Kijowie, prawda? Zatem innego wyjścia nie ma, jak spróbować stworzyć samostyjną Ukrainę. A jeżeli się nie uda to zrobić, pozostawimy ten chaos własnym losom. Niech się burzy, trawi, wyniszcza, osłabia, zjada. W takim stanie nie będzie też nam groźna na lata. Rosja, prawda, w domyśle. Już konkretnie umawiając się z Petlurą, Piłsudski w wojskowych już ściśle rozmowach przewidywał, że polska obecność w Kijowie może potrwać najwyżej do końca lata, a więc gdzieś do sierpnia. No tu się przeliczył, tylko miesiąc Wojsko Polskie było w Kijowie, ale w ciągu tego lata liczył Piłsudski, że Petlura zorganizuje własną silną armię ukraińską i dojdzie do Morza Czarnego, do Odessy. Pokaże także państwom zachodnim, że Ukraina jest krajem, który warto poprzeć bo Zachód wtedy, Wielka Brytania, przede wszystkim i Francja zakładały, że no cóż, może Polska powinna mieć niepodległość w małych granicach, ale Ukraina na pewno jest częścią Rosji, co do tego nie było żadnych wątpliwości w stolicach zachodnich. Próby organizowania dyplomacji ukraińskiej niepodległościowej niestety pełzły na niczym wtedy. A więc dopiero fakty dokonane, pokazanie, że Ukraina potrafi zbudować swoje państwo szybko i potrafi bronić tego państwa przeciwko bolszewikom, no miało być argumentem na rzecz utrwalenia tego, prowizorycznego, powiedziałbym, rozwiązania, które tworzyła ofensywa kijowska-piłsudskiego. To się nie udało, no, jak już powiedziałem, Ukraińcy w dużej części nie poszli za Petlurą, po drugie, czasu było mniej niż Piłsudski przewidywał, bo już po miesiącu trzeba było z Kijowa uchodzić pod ciosami ofensywy zarówno z północy przez Tuchaczewskiego podjętej, jak i kontrofensywy z armią konną Budionnego na południu. Wojsko generała Rydza-Śmigłego rozpoczęło zatem odwrót, zatrzymało się na Zbruczu i Słuczy i to nie był koniec, panie profesorze, a raczej początek problemów, jakie chciał rozwiązać Piłsudski. No, Piłsudski już teraz improwizował tylko obronę, bo jego plan się zawalił tym, co osiągnął naprawdę swoim działaniem było odebranie kilku tygodni inicjatywy strategicznej bolszewikom. Gdyby bolszewicy realizowali swój plan, no to być może pod Warszawą byliby nie w połowie sierpnia, ale już w połowie lipca. Niemniej ogromne siły, które zgromadzili bolszewicy na froncie przeciwpolskim, zaczęły przeważać. I to zarówno na odcinku południowym, gdzie zaskakująco skuteczna okazała się armia konna budionnego, z drugiej strony na odcinku północnym, gdzie Tuchaczewski przygotował drugą wielką ofensywę, 4 lipca. Tę ofensywę właśnie poprzedzał wspomniany rozkaz mówiący o przejściu przez trupa Białej Polski, rozkaz z 2 lipca. I 4 lipca ruszyła ta ogromna siła, dwukrotnie mniej więcej mocniejsza od stojących naprzeciw oddziałów polskich i przełamała polską obronę. Przeszli Bóg i okrążyli de facto Warszawę od północy. Piłsudski w tym czasie jednakże przygotował razem z szefem sztabu, spór o to, kto odegrał tu większą rolę pewnie nigdy nie wygaśnie, ale no niewątpliwie generał Tadeusz Rozładowski jako szef sztabu miał tutaj bardzo duży udział w przygotowaniu tego znakomitego planu przeciwuderzenia od południa z rzeki Wieprz, w rozciągnięte bardzo linie ataku frontu Tuchaczewskiego, który okrążał wtedy od północy Warszawę. I ten plan był dopiero momentem decydującym, który udało się Piłsudskiemu przygotować, doskonale przeprowadzić, bo Piłsudski osobiście dowodził tym zgrupowaniem uderzeniowym z Wieprza i doprowadzić do totalnej klęski Armii Czerwonej w bitwie warszawskiej, która zmieniła dzieje świata, bo gdyby Polska uległa, to Armia Czerwona na pewno nie zatrzymałaby się na granicy Polski, nie tylko Polska padłaby trupem, tak jak o tym mówił rozkaz Czeskiego. ale Armia Czerwona miała jasny cel dojść do Berlina, gdzie było setki tysięcy, przekonanych, ideowych komunistów, którzy gotowi byli wywrócić niejako od środka w tym czasie z pomocą Armii Czerwonej system wersalski w Niemczech. W cieniu bitwy warszawskiej, panie profesorze, pozostaje jednak późniejsza nieco bitwa niemeńska. Niektórzy historycy uważają, że to ona była tym gwoździem do trumny armii bolszewickiej. Bardziej odpowiada mi inna metafora. To była kropka nad i w zwycięstwie, które odniosła Polska w walce o niepodległość z nacierającą na Warszawę Armią Czerwoną. Natomiast gwoździem do trumny Armii Czerwonej nie była i być nie mogła, bo przypomnijmy liczby, które są bezwzględne. Armia Czerwona liczyła w grudniu 2020 roku ponad 4 miliony żołnierzy. Oczywiście wszystkich formacji, także tych nieliniowych. Na tej samej zasadzie liczona, czyli wszystkie formacje Armia Polska, Wojsko Polskie liczyło milion żołnierzy po zakończonej wojnie sowiecko-polskiej. A więc wciąż jeszcze Armia Czerwona była ogromną, przynajmniej na papierze, potęgą. Tyle tylko, że jej siła uderzeniowa, jej najlepsze jednostki zostały właśnie zniszczone albo dostały się do niewoli polskiej w wyniku tych dwóch bitew. Pierwszej Bitwy Warszawskiej i drugiej, która stawiała kropkę nad I, bitwy Niemieckiej, która rozegrała się we wrześniu i unieszkodliwiła front zachodni Tuchaczewskiego w momencie, kiedy Tuchaczewski przygotowywał się do ponownego ataku na Warszawę. Zanim zdążył do końca zebrać swoje siły, żeby raz jeszcze spróbować szturmować Warszawę, spadło nań uderzenie bardzo precyzyjnie wykonane m.in. przez Rydza Śmigłego, przez innych generałów, no ogromną rolę w bitwie warszawskiej, jeszcze raz podkreślmy, może odegrał generał Sikorski. W każdym razie bardzo dobrze przeprowadzona operacja niemiecka doprowadziła do rozbicia tej uderzeniowej siły frontu zachodniego i musiał się on cofać, ale wizje czy nadzieje, jakie wtedy i do dzisiaj rysują niektórzy historycy amatorzy, czy raczej publicyści historyczni, że już droga na Moskwę była otwarta, są kompletnie pozbawione realizmu. Nie miała siły już Moskwa atakować Polski w tym momencie. Na razie, to znaczy jesienią roku 20. Ale te setki tysięcy, czy nawet miliony żołnierzy Armii Czerwonej wciąż jeszcze były w dyspozycji Lenina, Biura Politycznego, Stalina, Trockiego. I gdyby doszło do wtargnięcia, wejścia Armii Polskiej w głąb terytorium Rosji, niewątpliwie ten opór Armii Czerwonej byłby nie do przebicia, zwłaszcza też, i to trzeba podkreślić, że wszystkie, bez wyjątku wszystkie partie w Polsce, od Narodowej Demokracji do PPS-u, były za natychmiastowym przerwaniem wojny. Prowadzić wojnę przeciwko woli całego społeczeństwa, wszystkich partii obecnych w Sejmie, Piłsudski nie mógł i nie mógł prowadzić tej wojny także wbrew Zachodowi, od którego zależały dostawy sprzętu, amunicji, jeszcze polski przemysł zbrojeniowy nie zaczął się tworzyć, to się stanie od 21 roku. Otóż Zachód jednoznacznie wypowiadał się także za przerwaniem działań wojennych i zawarciem pokoju, najlepiej z przywróceniem granicy na Bugu. A więc Piłsudski nie miał wyjścia, jak tylko przerwać działania wojenne ten właśnie moment nastąpił 12 października 20 roku, kiedy zawarto preliminaria rozejmowe. Wtedy Wojsko Polskie wkroczyło do Mińska i to był najdalszy punkt wojennej drogi. 18 października weszło w życie zawieszenie broni, które zawarto właśnie 12, ale już w Rydze, panie profesorze. W Rydze zawarty został pokój. Negocjacje przeniosły się z Mińska, gdzie pierwotnie były prowadzone pod dyktando sowieckie w okresie powodzenia Sowietów, ich natarcia na Warszawę. Oczywiście Sowieci nie zamierzali, rzecz jasna, żadnych negocjacji z reprezentacją dyplomatyczną Polski Niepodległej prowadzić do końca, tylko podtrzymywali pozory, chcieli zdobyć Warszawę i wprowadzić maleńką Republikę Sowiecką, a za nią potężną Niemiecką Republikę Sowiecką. No niemniej, kiedy bolszewicy przegrali te dwie decydujące bitwy, kiedy zawarte zostało porozumienie w sprawie rozejmu, bolszewicy zgodzili się przenieść rozmowy o pokoju na teren neutralny do stolicy Łotwy, która uratowała, podobnie jak Litwa, podobnie jak Estonia, podobnie zapewne jak cała Europa Środkowo-Wschodnia, uratowała swoją niepodległość dzięki zwycięstwu polskiemu. Otóż rokowania w Rydze, toczące się od września roku 20. zostały uwieńczone ostatecznie podpisaniem pokoju w marcu 2021 roku. Traktat z 18 marca 1921 roku ustalił polską granicę wschodnią na linii drugiego rozbioru. Ale dlaczego do dziś pojawiają się i pytania, i opinie, o których już wspomniałam? Czy traktat był sukcesem, czy porażką polskiej dyplomacji? Bo na polu bitwy Polska pokonała i wykrwawiła w tym momencie Rosję bolszewicką, ale czy pokonała ją w rokowaniach? Rosję w ogóle, a już Rosję sowiecką, komunistyczną zwłaszcza, pokonać można tylko na polu bitwy, w starciu sił. Zwycięstwo dyplomatyczne, bez zwycięstwa całkowitego, miażdżącego, podyktowanego w Moskwie przez zwycięską armię, po prostu nie wchodzi w grę. I z tego faktu musimy sobie zdać sprawę. Rosja sowiecka była w końcu 20 roku nie do zdobycia przez armię polską. W tym sensie nie można było dyktować pokoju Rosji sowieckiej z pozycji siły. Walka wyczerpała obie strony, obie strony chciały pokoju, Strona sowiecka tymczasowo oczywiście Polska wolałaby, żeby ten pokój był dłuższy, ale tak czy siak do pokoju również parła, ze względu na sytuację również na zachodniej granicy. Pamiętajmy, że dramatyczny przebieg działań wojennych z Rosją sowiecką sprawił, że Polska przegrała całkowicie plebiscyty na Warmii i Mazurach, bo one odbyły się w momencie, kiedy wojska sowieckie właśnie przechodziły obok Warmii i Mazur w stronę Płocka, Włocławka, okrążając od północy Warszawę w końcu lipca 20 roku. A z kolei, kiedy toczyły się rokowania w Rydze, wiadomo było, że za chwilę odbędzie się plebiscyt na Górnym Śląsku, który będzie rozstrzygał przynależności tej tak ważnej dla polskiej gospodarki, w ogóle dla Polski, dzielnicy i że jeśli Polska nie zawrze pokoju, który ustabilizuje sytuację na, na odcinku wschodnim, sowieckim, to Niemcy tym skuteczniej wygrają propagandowo ten fakt, że Polska jest sezon sztat, prawda, czyli takim sezonowym państewkiem, które nawet nie ma pokoju ze swoim potężnym wschodnim sąsiadem, a więc kto by głosował za przynależnością do takiego państwa. To były także powody, które polskich negocjatorów skłaniały do tego, żeby zawrzeć ten pokój, przed plebiscytem kwestii granic zachodnich. Abstrahując już od wszystkich innych społecznych, gospodarczych przesłanek, które przemawiały za jak najszybszym tego pokoju zawarcie. I to właśnie sprawiło, że kiedy Piłsudski przekonał się, że udało mu się załatwić sprawę taktycznie najważniejszą, czyli tzw. korytarz Grabskiego. Stanisław Grabski, brat premiera Władysława Grabskiego, twórcy Złotówki, Czołowy polityk Narodowej Demokracji były jako reprezentant Sejmu członkiem delegacji pokojowej w Rydze, oskarżany właśnie o to, że skutek tej negocjacji procesu pokojowego w Rydze był dla Polski niekorzystny, że wyrzekliśmy się Mińska, prawda, na przykład. Otóż ta brednia utrzymująca się do dzisiaj w debacie publicystycznej nie bierze pod uwagę, że Piłsudski całkowicie akceptował to, co Grabski w dużej mierze wynegocjował, a więc z Mińska zrezygnujemy, bo to już w preliminariach pokoju było 12 października ustalone, że w Mińsku nie będzie Wojska Polskiego ani Polski, w zamian za Mińsk niejako, uzyskuje Polska pas ziemi, który oddzieli Litwę, od Rosji sowieckiej, a to było bardzo ważne dla Piłsudskiego, bo dzięki temu Litwa niechętnie, czy wręcz wrogo nastawiona do Polski, wskutek sporu o Wilno, nie miała bezpośredniego połączenia z wrogiem Polski, czyli z Rosją sowiecką i w ten sposób nie powstał groźny naprawdę dla Polski korytarz, który szedł od Moskwy przez Litwę do Prus Wschodnich, czyli do drugiego wroga Polski, do Niemiec. Skoro Piłsudski to uzyskał, ten właśnie korytarz separujący Litwę od Rosji Sowieckiej uważał, że wszystkie najważniejsze, podstawowe elementy pokoju gwarantującego Polsce jakieś 20 lat spokoju są zapewnione. A więcej, to już trzeba się starać później. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Dorota Truszczak, także zapraszam.